Aleluja! Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś w czasie, kiedy ogarnia nas ogień problemów dnia codziennego, Ojcze. Kiedy przychodzi do naszego życia burza, Panie, Ty jesteś blisko nas, aby nas chronić, aby uciszać wzburzone oceany. Aby, Panie, być przy nas, kiedy dzieje się źle w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w niej możemy trwać. Że możemy, Panie, przytulać się każdego dnia, wiedząc, że jesteś naszym Ojcem, wspaniałym Ojcem. Dobry Panie, dziękujemy Ci. I tak prosimy Cię, błogosław każdego z nas. Błogosław to słowo. Niech to, co do nas kierujesz, Panie, zamieszka w naszych sercach. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Witajcie, kochani. Cieszę się, że mogę być na tym miejscu. Jeden najważniejszy powód, dla którego, z którego cieszę się, że tu jestem, to fakt, że jestem w obecności Jezusa Chrystusa. I oczywiście w waszym towarzystwie. Wiecie, Bóg jest cudowny, Bóg jest wspaniały. Wczorajszy dzień utwierdził mnie w przekonaniu, że Bóg nie śpi, Bóg czuwa, Bóg przychodzi do tych, których serca są otwarte. Cieszę się, że mogłem być świadkiem wczoraj zawartego przymierza przez te pięć osób. To było cudowne przeżycie. Dla nich na pewno, ale dla mnie również. Dlatego, że niespodziewanie wraz z Lucynką staliśmy się częścią tegoż wydarzenia. Wystarczyło kilkanaście minut, aby dobry Bóg przekonał Tomka, że to już czas. Że to jego czas. Że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjść do niego i powiedzieć, Panie, należy do Ciebie. Cały to jest wspaniałe, kochani. Bóg czyni wspaniałe rzeczy pośród nas. Chciejmy je widzieć, kochani. Zauważajmy, że to nie było moje przekonanie dla Tomka. To nie było Lucynki przekonanie dla Tomka. Ale Duch Święty w swojej, w swojej mocy przyszedł do Tomka i powiedział tak. To jest ten czas. Dzisiaj te cudowne pieśni, które śpiewaliśmy. Te nasze wyznania. Panie, wierzymy, że jesteś z nami. Kiedy pali nas ogień kiedy są problemy wokół nas, kiedy sami nie dajemy rady, kiedy tak naprawdę zaczynamy czuć zniechęcenie. Zaczynamy myśleć nie tymi kategoriami, którymi powinniśmy myśleć. Ja myślę, że dzisiaj to słowo, które Bóg do nas kieruje, da nam wiele wzmocnienia, ale i wiele domyślenia. Co ma największe znaczenie w życiu chrześcijanina. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 13-18. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc wierzej w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Figelos, Hermoneges. Niech Pan okaże mi miłosierdzie, domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usinie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. Jak wiele z usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. To są słowa wypowiedziane pod koniec życia. Pawła. I one, kochani, wierzę, mają szczególny sens dla, dla nas i dla życia Kościoła. Paweł wypowiada te słowa, będąc w więzieniu. Te więzienie, które zostało zbudowane prawdopodobnie w IV wieku przed Chrystusem, nazywane było więzieniem mamarytyńskim. To było miejsce kaźni, śmierci wielu historycznych postaci i właśnie między innymi Piotra i Pawła. Te więzienie to nie było takie zwykłe więzienie, które my znamy. Z opisów historyków wynika, że to były Miejsca zabudowane w całości. Więźnia spuszczano na sznurze. Jedzenie albo spuszczano, albo rzucano więźniowi. I tam przebywał Paweł. I on pisze słowa do Tymoteusza, które wydają się czasami dla niektórych takie nie do końca zrozumienia. Nie, widziałem, nie rozumiałem, że, czy Paweł, że Paweł pisze takie rzeczy, będąc w tak ciężkim więzieniu. Skąd on miał te siły? Kochani, spróbujmy przez moment usiąść razem z Pawłem w tym więzieniu. W tej wilgoci. Dadzą jeść albo nie dadzą. Chłód? Nieprzyjemnie? Co więcej, on ma świadomość, że jego życie dobiega końca. Ale możemy widzieć z jego serce, kochani, przepełnione pokojem bo choć nie jest pogodzony z losem to z całą pewnością z tego fragmentu możemy wiedzieć, że jest pogodzony z Bogiem jak wiele Paweł przez ten maleńki fragment nam mówi jak z wielu z was godzi się z losem który przychodzi z tymi złymi dniami nie godzimy się, amen nie godzimy się na takie sytuacje, które są wokół nas Wiecie, ja mówię to nie bez powodu. My nie wiemy, jak zakończy się ta pandemia. My nie jesteśmy pogodzeni z tym, że tak właśnie jest, że musimy nabożeństwa dzielić na pół, że mamy jakieś ograniczenia w swojej własnej wolności. Ale to, co Paweł mówi, co jest takie istotne dla chrześcijanina, to fakt bycia Bogiem. Nie ma w tych słowach Narzekania, zgorzchnienia, rezygnacji, biadolenia, niepokoju. Nie ma słów o cierpieniu, głodzie i nędzy. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, mój Syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Nadawca tego listu, Paweł i odbiorca tego listu, Tymoteusz. Wiecie, w tym pierwszym wersecie Paweł nam pokazuje, że jest świadomy, świadomy swojego powołania. Apostoł z woli Boga. Apostoł z woli Boga. On ma świadomość swojego powołania. On ma świadomość łaski, miłosierdzia i pokoju. Świadomość miłości Boga do nas. To jest cudowne, kochani. Świadomość powołania. Czy mamy tą świadomość, kochani? Czy mamy świadomość naszego powołania? Mamy. Ale czasami, zwyczajnie, ze względu na trudne sytuacje, czy zapominamy, czy oddalamy się od tego przekonania, że jesteśmy tymi, których powołał Bóg. Powołał Bóg do życia w wieczności, ale i powołał tu na ziemi do bycia Jego reprezentantami. Bycia tymi, którzy będą reprezentować Jezusa Chrystusa. Wiecie, weźliśmy na moment w rolę i w skórę, że tak powiem kolokwialnie, Pawła. Ale teraz weźmy w położenie Tymoteusza. On bardzo kochał Pawła i Paweł bardzo kochał jego. Nazywał go nawet swoim synem. Bardzo się kochają. Jak bardzo Tymoteusz musiał ten list przykładać do swojego serca. i Być może nie rozumiejąc ze względu na swój młody wiek jeszcze bardzo wielu rzeczy. Pytał się Boże, dlaczego? Boże, czemu ma to służyć? Boże, czy inaczej nie można? Roniąc łzę, mając świadomość prawdopodobnie tego, że Pawła już nie ujrzy. Przyszłość Pawła i on o tym wie. Jest bardzo krótka. Teraźniejszość jest nie do zniesienia. A przeszłość była tym, do czego uciekał się Paweł. Do wspaniałych wspomnień. Werset trzeci i piąty. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości, Przywodzę sobie na, na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w macie Twojej Eunice. A pewien jestem, że i w Tobie. Niepewna, niepewna, pewna, krótka przyszłość. Teraźniejszość ciężka do zniesienia. A przeszłość była tym, co myślę w jakiś sposób Pawła wzmacniało. Pisze tutaj że od młodości służył Bogu, tak jak Jego dom. I teraz, kiedy poznał Jezusa, chce Mu dalej służyć, z całą pewnością przypomniał sobie dzień, w którym moc Boża Go oślepiła po to, aby później zaczął widzieć. Widzieć Jezusa Chrystusa przede wszystkim, ale i widzieć sens, jaki Jezus Chrystus nadaje Życiu każdego z nas, a jemu w szczególności. To było coś wspaniałego, kochani. Gdzie mi jak jest smutno w okresie takim przedświątecznym, to przypominam sobie czasy, w moim mniemaniu niesłusznie minione. Z dzieciństwa, kiedy było cieplutko koło kaflowego pieca. Mama robiła na drutach przy piecu. Tato ze starszym bratem przed pochoinkę. Zapach pomarańczy nie zawsze. Jedzonych, ale by, bywało, bywało tak. Pamiętam, jak mama dzieliła pomarańcz na czworo, bo nas czworo dzieci, a skórki z tych ćwiartek, które nam pozostawały, kładliśmy na piec kaflowy, aby atmosfera tych pomarańczowych, świątecznych dni była jak najdłużej. To podnosi człowieka. W jakimś sensie, ale patrząc na życie chrześcijańskie, jak często ja wracam. Do chwil, kiedy ja się nawracałem. Kiedy chciałem biegać po kamiennej górze i krzyczeć, jak bardzo kocham Boga. Kiedy przychodziłem na nabożeństwa, pełna sala, ludzi modlących się, modlących się na językach, prorokujących. To nie było jakaś nowość, to była niemalże codzienność chrześcijańska. Aniu, Anetko, pamiętacie to? To było cudowne. Dzisiaj się to zdarza, ale boję się, że coraz rzadziej. Co nasze dzieci będą wspominać? My mamy co wspominać. Wspaniałe nabożeństwa. Wspaniałe uwielbienie. Pięć grup domowych. Ojejku. I ja jak szalony biegający na każdą z nich. To było coś niesamowitego. Przypomnijmy sobie, kochani, dzień, w którym Chrystus przemówił do naszych serc. Wierzcie mi, że Tomek mając 99 lat będzie wspominał ten dzień on będzie go doskonale pamiętał. Bo to był szczególny dzień. Szczególny dzień takiego pełnego oddania Bogu. Nawrócił się już dawno, ale podjął decyzję pójścia za Bogiem. W obecności innych podjął tę decyzję i zademonstrował swoją przynależność do Jezusa Chrystusa. On to będzie pamiętał. I kiedy będzie stary, tak jak ja, będzie często sobie siadywał przy piecyku ze swoimi wnukami i wspominał ten wspaniały moment zawarcia przymierza z Bogiem. To daje nam siłę, kochani. Tak jak Pawłowi to dawało siłę. Jest kiepsko dzisiaj. Jest zaraza wokół nas. Ale przecież Bóg nas kocha. Bóg jest pełen miłosierdzia, Bóg jest pełen łaski. Cóż może uczynić nam człowiek? W wersecie szóstym i siódmym czytamy: Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozlicił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez. Włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Z tego fragmentu, kochani, mamy, możemy odczytać, odczytać, że ten Tymoteusz, który dla wielu młodych wówczas był wzorem być może wiary, coś się wydarzyło z powodu zawirowań, które były wokół niego. Abyś na nowo rozniecił ten dar łaski. To coś zostało przytłumione, może nie zabrana, ale jednak przytłumione. Niech nikt z nas nie doświadczy czego, tak jak doświadczył Tymoteusz, żebyś może zaczął myśleć nie tymi kategoriami, którymi Bóg chciał, aby myślał w tym momencie. Paweł mówi, co ty wyprawiasz? Nie dał nam Bóg przecież ducha bojaźni, lecz mocy w Duchu Świętym i miłości i powściągliwości. Strach będzie towarzyszył człowiekowi zawsze. I to jest dobra rzecz, że strach jest w życiu chrześcijanina. Ale to nie może być lęk, który nas paraliżuje. To nie może być coś, co sprawia, że zaczynamy myśleć, czy aby idę tą drogą, którą powinienem iść. Czy Bóg nie widzi tego wszystkiego, co wokół nas? Czy Bóg nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo wielu z nas Cierpi z tego powodu? On se zdaje ze wszystkiego sprawę. Nie lękajcie się. To są prawdziwe słowa, które Bóg kieruje do nas. Nie bójmy się. Niech sytuacje, które są nieprzyjemne, sytuacje, które są wokół nas, niebezpieczne sytuacje, nie paraliżują nas jako chrześcijan. Wiecie, przez te słowa ja odczytuję coś takiego. Paweł mówi: człowieku, do przodu. Mimo wszystko do przodu. Masz moc Bożą. Masz moc Bożą. Masz miłość rozlaną w sercu. Jeśli stało się tak, że coś zagłuszyło mój głos, Boży głos, roznieć Paniego na nowo. Módlmy się o to, kochani. Miejmy tą siłę w Duchu Świętym. Bez Ducha Świętego nie damy rady nic zrobić bez Jego mocy bez Jego przekonania. Ja nie wiem, co by się stało, gdyby Tomkowi mówione było o tym chrzcie dzień wcześniej. Duch Święty ma swój czas. Duch Święty przychodzi i przekonuje, ale i daje moc do podjęcia pewnych wyzwań. W mocy Ducha Świętego jest nasze życie. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, sparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postawienia swojej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Czy tak pięknie wczoraj nie wszyscy mogliście wysłuchać, mówił Marcin na ten temat. Bóg przychodzi i mówi ty, ty. Jeżeli chcemy zabłysnąć w świecie, pisząc CV, Piszemy o naszych talentach, o naszych zainteresowaniach, o naszych już zdobytych doświadczeniach. A tu tak jak Marcin wczoraj powiedział, Bóg przychodzi i powołuje Cię. Panie, ale ja? Tak, Ty, powołujecie. Cię. Nie jestem tak zdolny jak Ci inni, którzy dzisiaj są wielkimi kaznodziejami. A Bóg chce nam powiedzieć, ja nie powołuję zdolnych, ja uzdalniam powołanych. To jest to, co chcę Ci powiedzieć dzisiaj. Nie mów, nie mogę. Nie zasłużyłem sobie na to wyróżnienie. Możesz, bo zostałeś powołany. Bóg Cię będzie uzdalniał do tego, żebyś mógł wszystko w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A więc Bóg nie wybiera zdolnych. Uzdalnia wybranych. Kochani, ci z wczorajszego wspaniałego wydarzenia przyjmujących chrzest wiary, Bóg mówi do was, być może jesteś zdolny, ale ja nie patrzę na to. A jeśli nie jesteś zdolny, zdolna, chcecie cię pobłogosławić, wzmocnić i uzdolnić, dlatego, że cię wybrałem. Paulinka, Renata, Pan Bóg was po, po imieniu czy ja mogę zapomnieć waszych imion, bo on zapisał je w Księdze Żywota wczoraj wielkimi zgłoskami ciebie też, żebyś nie myślał i mówi, jesteście powołani i to nam powiedział każdemu z nas w pewnym okresie naszego życia jesteście powołani nie mów, nie mogę nie mam czasu może później, a tak w ogóle to jestem niezdolny Nieuzdolniony na tyle. Guzik, prawda. To jest oszustwo diabła. Bóg, jak coś mówi, to mówi. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi Pan. To jest wieczny skarb powierzony nam. Wzoruj się na zdrowej nauce. Trzynasty werset, którą słyszałeś ode mnie, żyjąc wierzej w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Wzoruj się na zdrowej nauce. Bóg mówi każdego dnia do ciebie. A jeśli nie mówi, to znaczy, że alboś śpogłuch, albo potrzeba ci otworzyć Słowo Boże, albo wpaść na jakieś miejsce, w którym gromadzą się inni chrześcijanie. Powiedz, On mówi. Mamy Słowo Boże, kochani. Dwa tygodnie temu na obiedzie dla bezdomnych jeden z panów powiedział mówię to tak tylko Pismo Świętej, Pismo Świętej a Pismo mówi to, a Słowo mówi to dlaczego? wczoraj Mu odpowiedziałem całe Pismo przez Boga jest natchnione pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy, do chowywania sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany ten fragment wszyscy znamy na pamięć całe Pismo jest przez Boga natchnione nie Jego fragmenty Pożyteczne do nauki. Jako uczniowie będziemy się uczyć. Ale po co się uczyć? Abyś mógł poprawiać to, co w Twoim życiu jest niedobre. Abyś był przygotowany do tego dzieła, do którego Bóg Cię wyznaczył. Powołał. Uzdolnił. To powiedziałem temu człowiekowi wczoraj. Nie wiem na ile zrozumiał, ale jedno wiem na pewno. Będę mu to przypominał za każdym razem, kiedy przyjdzie na obiad. Aż do momentu, w którym on sam nie, nie zacznie gotować obiadów dla innych. Amen? Może tak być? Amen. Wzorujmy się na zdrowej nauce. Wiecie, też możemy mieć wzory do naśladowania wśród ludzi. Ja jako młody chrześcijanin wzorowałem się na wielu autorytetach. Na wielu ludziach. I to nie byli tam, wiecie, ci z Ameryki. Ale tu wokół siebie. Najbliżej. Wzorowałem się na nich. Chciałem kochać Boga tak, jak oni kochają. Chciałem im służyć tak, jak oni im mu służą. Werset 14, już kończę. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Strzeż. Słowo filasso i to oznacza dbać o coś, zajmować się czymś z dużą dbałością i dużą troską. Drugie znaczenie słowa filasa to bronić, chronić, osłaniać, pilnować. To musimy robić. To nie jest słowo tylko i wyłącznie do Teusza, ale do każdego z nas. Strzeżmy Słowa Bożego. Synonimem słowa strzec jest Słowo chronić. Chrońmy więc Słowo Boże. Bóg w nas zainwestował. I to nie mało. Żyjmy w zgodzie z przesłaniem Słowa Bożego. 15, 18, Wiesz o tym, że odwróci się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogeneges. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi, on Zyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej, Paweł pokazuje dwa rodzaje ludzi. Jedni ci, którzy nas zawodzą w jakimś sensie. Którzy być może zrobili coś, co dzisiaj trudno nam jest wybaczyć. Ale pokazuje też ludzi, którzy są wokół nas i dobrze nam życzą. I są z nami w trudach i problemach. Paweł mówi o tych ludziach, nie pisze, co mu zrobili, co powiedzieli. Pokazuje nam dwa rodzaje ludzi. Nie patrzmy na tych, kochani, którzy nas oczerniają z różnych powodów, próbują zagłuszyć głos Boga w naszym życiu, ale patrzmy na tych, których Bóg nam dał obok siebie, którzy nas pokrzepiają, wspierają, mówią dobre słowa, mimo wielu przeciwieństw. W przypadku Onezyfora to jest coś wyjątkowego. Onezyfor odwiedził Pawła w więzieniu, on był z Efezu. Z Efezu do Rzymu jest dokładnie 1400 kilometrów. On idzie do Rzymu, gdzie wiadomo, że panuje Neron. Człowiek, który nienawidzi chrześcijan. Ja nie wiem, jak długo on szedł. Jeśli robił 45 kilometrów dziennie, to prawdopodobnie zajęło mu to 31 dni. Ale on idzie. On zostawia wszystko, ale idzie tam, gdzie wie, że musi wesprzeć że musi powiedzieć dobre słowo, przynieść coś dobrego do jedzenia, a przede wszystkim powiedzieć kocham Cię, przyjacielu, kocham Cię, bracie, kocham Cię, siostro. Tego nas uczy Paweł w tym fragmencie. Stójmy mocno na fundamencie Słowa Bożego. Głośmy Słowo Boze, Boże bez względu na okoliczności. Bądźmy szczerzy, odważni, pełni miłości do innych ludzi. Co ma największe znaczenie w życiu chrześcijanina? pozostawanie blisko Boga, bez względu na okoliczności, w świadomości swojego powołania, świadomości łaski, miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. I na koniec Księga Psalmów, 71 Psalm, trzy wersety, ale ja zawsze będę miał nadzieję i będę pomnażał wszelką chwałę Twoją, Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje. Nie znam bowiem Jego miary. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Aleluja! Aleluja! Będziemy mówić bez względu na wszystko. Jezus żyje! Amen! Amen! Amen! Amen.